Zgłoszę <try> z... do Kolosan. List do Kolosan. Trzeci rozdział. Od wiersza pierwszego do siedemnastego.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 Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży, niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy się im oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka, wraz z uczynkami Jego, a przy oblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, syty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie w dobroć pokorę łagodność i cierpliwość znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu jak Chrystus odpuścił tak odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście, w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. A wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Czytaliśmy znany fragment ze słowa Bożego, przynajmniej ten pierwszy wiersz, myślę, że jest w większości z nas bardzo znany, dobrze znany i bardzo radosny, ponieważ jesteśmy wzywani do tego, aby myśleć o Chrystusie, który jest z górze i siedzi po prawicy Bożej. W ogóle Tak myślałem w czasie pierwszej godziny, to oczywiście nie jest żadna nowość, myślę, że wszyscy o tym wiemy, ale dobrze jest, abyśmy sobie przypomnieli jeszcze raz o tym, że w niedzielę, czyli w pierwszym dniu tygodnia, według Słowa Bożego niedziela jest pierwszym dniem, nie ostatnim, tak ludzie oczywiście to ustalili, to nie ma oczywiście większego znaczenia, ale my mamy... W niedziela jest pierwszym dniem tygodnia I w pierwszym dniu tygodnia w niedzielę Czyli pierwszym dniu po Sabacie Tak jak to pisali Żydzi Czy mówili Żydzi Wierzący w Nowym Testamencie pisali Zgromadzali się wierzący I przypomniał mi się ten wiersz Z dzieł apostolskich 20 rozdziału Gdzie jest napisane, że apostoł Paweł zgromadził się z innymi wierzącymi w pierwszym dniu tygodnia na łamanie chleba i to żeśmy czynili w pierwszej godzinie dzisiaj a potem jest napisane że apostoł Paweł przeciągnął mowę aż do północy czyli w tym samym dniu też i głoszone było słowo Boże przez Pawła wtedy w pierwszej godzinie tej którą żeśmy mieli Przynosiliśmy coś Bogu. Czytaliśmy dzisiaj cośkolwiek o ofiarach i w modlitwach też przewijał się temat ofiar, które kiedyś były składane. Żydzi przynosili ofiary, wybierali je spośród zwierząt, owce najczęściej to były i inne. I te owce musiały być zabijane i składane na ołtarzu. I w ten sposób składano Bogu ofiary. Te ofiary oczywiście były bardzo różne. Można o ten, o, na, na ten temat przeczytać sobie w Starym testamencie. Ale my dzisiaj w Nowym Testamencie też przynosimy Bogu ofiary, ale to nie są ofiary rzeźne, materialne. To są ofiary pochodzące z serca. Uwielbienie, które pochodzi z serca i wyrażane jest przez usta. Takie ofiary przynosiliśmy w pierwszej godzinie Bogu. I też jesteśmy wzywani do tego W liście do hebrajczyków Może przeczytajmy sobie też ten wiersz Aby też i może się dać zachęcić Szczególnie mam na myśli młodych wierzących Aby też pamiętali, żeby te ofiary Bogu przynosić To jest 13 rozdział, 15 wiersz Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. A więc widzimy, że to jest ofiara pochwalna. I teraz jest to wyjaśnione. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. W jednym tłumaczeniu jest napisane Cielce Warg. Bardzo ciekawe określenie. Dziwiłem się kiedyś z tego powodu, jak to ktoś oddał ten tekst. Cielce warg, czyli coś z serca przez wargi wypowiadamy i przynosimy Bogu ofiarę. Ale w drugiej godzinie Bóg chce do nas coś powiedzieć. W pierwszej my coś Bogu przynosimy, a w drugiej On chce nam coś powiedzieć przez Słowo. Miłowanie, jest to rzecz, którą musimy, za którą musimy, powinniśmy być Bogu bez przerwy być wdzięczni, ponieważ Bóg zostawił nam swoje słowo, aby nam pokazać, objawić swoją wolę. I w tym ostatnim wierszu też i przeczytanego fragmentu czytaliśmy o tym, że powinniśmy dziękować Bogu za wszystko. Chcemy być wdzięczni za słowo Boże, które Bóg nam dał, które możemy czytać. Przeczytaliśmy piękny fragment i ten, te słowa zwracają się, w tych słowach apostoł Paweł zwraca się, albo Bóg do nas wierzących. A tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem. Co to znaczy, że jesteśmy wzbudzeni z Chrystusem? Spójrzmy może ci, co mają e, przekład brytyjski w lewo. Do 12 wiersza jest napisane że wraz z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani w chrzcie ale dalej jest napisane z Chrystusem zostaliśmy również wzbudzeni przez wiarę a więc wierzący człowiek jeśli się nawraca jeśli pokutuje za swoje grzechy jeśli wyznaje je Bogu, Jeśli przyjmuje ofiarę Pana Jezusa, który za nasze grzechy, za moje grzechy umarł na krzyżu, to wtedy zostaje wzbudzony z Chrystusem do nowego życia. Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu, ale on zmartwychwstał. Można powiedzieć jakby no, do nowego życia. Wierzący człowiek umiera, pokutuje, star... przepraszam... Grzesznik pokutujący umiera, wyznając grzechy Bogu. Stary człowiek umiera i wzbudzony jest z Chrystusem do nowego życia. Umiłowani wierzący, my wierzący ludzie prowadzimy teraz nowe życie, ponieważ zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem. Jakie jest nasze zadanie teraz? Albo właściwie co jest pragnieniem naszego serca teraz? Jeśli ktoś szczerze się nawrócił i oddał swoje życie Bogu, to pragnieniem Jego serca jest szukać tego, co w górze. Dlaczego? Ponieważ w górze jest nasz największy skarb. Pan Jezus. Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał, był na ziemi kilkadziesiąt dni i został wzięty do nieba I siedzi po prawicy Bożej. To jest bardzo ciekawe też to określenie, że Pan Jezus siedzi po prawicy Bożej. Dlaczego Pan Jezus tam siedzi? Dlaczego nie jest tutaj napisane, że On chodzi, przechadza się, tylko siedzi? To jest bardzo ważne określenie, Które mówi o tym, że dzieło Pana Jezusa, które On dokonał na ziemi jest jednorazowe było i ono wystarcza na wieki, na zawsze. Już nic nie trzeba do Niego dodawać. Gdybyśmy czytali Stary Testament, kiedyś taką książeczkę, żeśmy wydali, ona dzisiaj powinna też tu być na półce. Doskonałość ofiary Chrystusa. Tam w tej broszurce jest napisane, w tej książeczce, że kapłani w Starym Testamencie... Oni bez przerwy musieli chodzić. Tam w ogóle nie było w świątyni ani w przybytku, który był na pustyni, w namiocie nie było miejsc do siedzenia. Dlaczego? Bo kapłani bez przerwy chodzili i składali ofiary. Przychodził następny i znowu składali. I przychodził następny i znowu składali. I tak to bez przerwy ta praca tam była konieczna do wykonania. Pan Jezus wykonał ofiarę, wstąpił do nieba i odpoczął usiadł. Koniec. Wszystko zostało raz na zawsze uczynione. I w do hebrajczyków też mamy ten piękny wiersz, który mówi, że jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy uwierzyli. Mówię swoimi słowami w tej chwili. To znaczy, że nasze zbawienie, zbawienie, które dał nam Bóg, jest doskonałe i zostało zakończone. Ciekawą jest też rzeczą o tym, że mamy tego, co w górze szukać. Mówiliśmy o tym, że tam jest Chrystus, ale wierzący człowiek w całym swoim życiu powinien szukać. To jest ciekawe. Tu nie chodzi o to, że tylko grzesznik musi szukać, aby być zbawiony. Każdy człowiek wierzący musi bez przerwy szukać. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział to tam znajdujemy ciekawe miejsce, 11 rozdział przecież mówi nam o tych, którzy uwierzyli, o tych bohaterach wiary. A jednak tam jest napisane w wierszu 6, że bez wiary nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Wierzący człowiek przestaje szukać, czy dalej szuka? Bohaterowie wiary, czy oni raz szukali, znaleźli i koniec, czy oni bez przerwy szukali? Oni bez przerwy szukali. I Słowo Boże nas wzywa, żebyśmy szukali. Czego mamy szukać w życiu? Szukaniem jest między innymi poznawanie osoby Pana Jezusa. Na początku poznaliśmy Pana Jezusa, I dowiedzieliśmy się, że On jest naszym Zbawicielem. Ale potem, żeśmy poznali, że On jest dobrym pasterzem. A potem, żeśmy poznali, bośmy znaleźli w Słowie Bożym, że On jest Pocieszycielem. A potem, żeśmy może znaleźli, że On przyjdzie jeszcze raz na ziemię. Nigdy o tym nie wiedziałem. Byłem 17 lat w kościele, ministrantem, nawet księdzem chciałem zostać. I nigdy nie słyszałem o tym, że Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz na ziemię po Kościół. Tego dzisiaj nie wiedzą ludzie. Gdybyś pytał pytać z ulicy tych chrześcijan, to oni nie wiedzą, że Pan Jezus znowu przyjdzie, aby wziąć wierzących do siebie, Kościół wziąć do siebie. Tego nie wiedzą ludzie. A więc nasze życie jest szukaniem. Co jest jeszcze ważne w naszym życiu? Czego my szukamy? Szukamy, co jest Bożą wolą. No ile razy w życiu pojawia się pytanie? W ciągu dnia, kilka, kilkanaście razy, a są takie pytania, które dotyczą całego naszego życia. Decyzje, które musimy podjąć na całe życie. Szukaj Bożej woli. Pytajmy się Pana Jezusa, tego uwielbionego, który siedzi po prawicy Bożej. On przecież jest tym, który oręduje za nami. On jest tym, który, do którego możemy przyjść z naszymi upadkami. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Ale on jest też tym najwyższym kapłanem, który rozumie nasze życie. Wie, co się z nami dzieje. Ponieważ on sam na ziemi był. On wszystko przeżył to, co myśmy przeżyli. I on doświadczył wszystkiego o wiele bardziej. Dlatego, że on był Synem Bożym. On był prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I to, co my odczuwamy, niektórzy ludzie są wrażliwi bardzo. Niektórzy są, mówi się o nich, gruboskórni. A tam na nim to nic nie widać, nic nie poznać. On w ogóle nie reaguje na nic. Mamy różne charaktery, różnie reagujemy na różne rzeczy. Ale Pan Jezus odczuwał wszystko doskonale. On cierpiał i Jego dotykało wszystko, co z czym zetnął się na ziemi najbardziej Pan Jezus bolał, cierpiał z powodu grzechu i niedoli która przyszła na człowieka z powodu grzechu kiedy Pan Jezus widział człowieka cierpiącego albo ludzi którzy chodzili jak owce bez pasterza to On się użalał nad nimi On to wszystko przeżył w swoim sercu w doskonały sposób nie jesteśmy w ogóle w stanie sobie tego wyobrazić ale umiłowani my mamy Pana Jezusa, który wszystko przeżył który jest w niebie i tam mamy, jego mamy bez przerwy szukać. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Kiedy dzisiaj obudziliśmy się rano, jaka była pierwsza nasza myśl? Niedziela, wolne, nie muszę iść do roboty. To była pierwsza myśl? A może pierwszą myślą było, ach, za chwilę zjem sobie śniadanie. Mama, bo mama przygotuje śniadanie. A gdybyś może tak pomyślał już, jeśli mowa o śniadaniu. Ach, dzisiaj jest rano, niedziela, to idę przygotować śniadanie, żeby mama nie musiała przygotowywać. To już byłoby coś ukierunkowane do góry. A może się obudziłeś i pomyślałeś, że dzisiaj jest Dzień Pański, niedziela. I dzisiaj pragnę zgromadzić się do imienia Pana Jezusa gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest do mojego imienia tam jestem pośród nich to jest znane słowo, to jest właśnie słowo, które powtarzamy prawie, że co, co niedzielę znamy wszyscy dokładnie, ale to jest rzecz, która odbywa się zawsze, kiedy wierzący ustalają, że chcą się zgromadzić do imienia Pana Jezusa w niedzielę kiedy zgromadzamy się, bo ustaliliśmy to Kiedy zgromadzamy się na małanie chleba i głoszenie Słowa Bożego, to wierzymy, że Pan Jezus jest pośród nas, bo On nam to powiedział. I my Mu wierzymy. To jest coś wspaniałego, że Pan Jezus mówi słowo, a my Mu wierzymy. Pan Jezus powiedział, kto wierzy w Syna, marzecie wieczne i nie pójdzie na sąd. A więc ja nie wybieram się na żaden sąd, tylko ja idę do nieba. Bo Pan Jezus mi powiedział, przecież ja trzymam Pana Jezusa za słowo, nie przyjdzie na sąd ale przeszedł ze śmierci do życia. Czy myśleliśmy tak dzisiaj rano? Czy nasze serce było poruszone, kiedy pomyśleliśmy, że dzisiaj jest zgromadzenie, a może tak nie było za łatwo pomyśleć. Dzisiaj trzeba, może ktoś pomyślał, chociaż wierzymy, że tak nie było. Ale byłby, byłby to smutny stan, gdyby ktoś, gdyby ktoś pomyślał, dzisiaj znowu muszę jechać na zgromadzenie. Myślę, że wszyscy pomyśleliśmy dzisiaj, jedziemy na miejsce, gdzie Pan Jezus jest między nami. Ale jeszcze nawiązując do tego, że chwytamy się Pana Jezusa za słowo, bo Pan Jezus nam to obiecał i On jest, On tu jest między nami, Jego Go widzimy oczami wiary. To chciałbym Wam powiedzieć, opowiedzieć smut, o smutnym wydarzeniu. Bo w tym roku, w grudniu czy w styczniu, to było na początku Przyszedł do nas Ksiądz na kolędę. Te pukali mnie stranci, ja otworzyłem. Zawsze jak wiem, że chodzą, to już tak pilnuję, żeby się nie okazało, że oni pukali i ja im nie otworzę. I oni pukali i ja im otworzyłem. I zaprosiłem ich do środka. Powiedziałem, że my nie chodzimy do kościoła, ale jeśli chcą, to mogą wejść. I oni weszli i potem Ksiądz też wyszedł tam z sąsiedniego Domu i też powiedziałem mu, że tu ministranci weszli i my nie jesteśmy katolikami, ale jeśli ksiądz pozwoli, to serdecznie zapraszamy i on przed tym ministrantami, a go poprosiłem, żeby nie odprawiał tych ceremonii takich mówię, bo my po prostu tego nie praktykujemy ale możemy coś księdzu zaśpiewać o Panu Jezusie. Powiedziałem, że jesteśmy wierzącymi, którzy kochają Pana Jezusa i czytają Słowo Boże. No to proszę bardzo. Akurat były wnuki u nas i wnuki z, pełną, z pełnym zaangażowaniem. Może niektórzy już słyszeli, jak one śpiewają. Zaśpiewali piękną pieśń e, tak jak jeleń e, tęskni do wód, tak moja dusza pragnie do Ciebie o Panie. To jest psalm 27. I zaśpiewały tą pieśń i ksiądz był po prostu w szoku. Tak widział zaangażowanie, taką radość, wszyscy żeśmy śpiewali tę pieśń, ale nie o to mi chodzi. To było piękne świadectwo i piękne słowa, które płyną z tego psalmu i z tej pieśni, do serca człowieka. Ale potem żeśmy rozmawiali na tematy, dlaczego i tak nie, chodzę do kościoła, nie chodzimy do kościoła i tak dalej, i tak dalej. I potem w pewnym momencie zadałem księdzu pytanie, proszę księdza, a gdyby ksiądz dzisiaj umarł, to gdzie by ksiądz poszedł? I on nie wiedział On powiedział Nie wiem To się dopiero okaże Później A ja powiedziałem przecież Pan Jezus powiedział Kto wierzy w Syna ma życie wieczne I nie stanie przed sądem Ale przeszedł Czas przeszły Ze śmierci do życia Do łotra Pan Jezus powiedział Zaprawdę powiadam Ci Dziś będziesz ze mną w raju Dlaczego? Ponieważ Łotr wyznał Panu Jezusowi grzechy i na tej podstawie pokuty i żałowania za swoje grzechy Pan Jezus go zbawił. Taka jest moja nadzieja i taka jest myślę nadzieja nas wszystkich. Zauważmy, że ludzie, którzy powinni uczyć innych wiary, nie potrafią ich poprowadzić do Jezusa, który daje zbawienie, nie potrafią im wskazać, że przez wiarę można otrzymać życie wieczne. Umiłowani my tutaj jesteśmy wzywani teraz, aby szukać tego, co w górze, aby o tym, co w górze myśleć teraz, nie o tym, co na ziemi. Ale chwileczkę ktoś powie przecież, że na tej ziemi tyle mamy pracy do wykonania, tyle obowiązków. Jak to mamy nie myśleć o tym, co na ziemi? Oczywiście, że mamy też myśleć o tym, co na ziemi, ale na pierwszym miejscu jest sprawa życia wiecznego, osoby Pana Jezusa, tego, który siedzi po prawicy Bożej i jeszcze dodajmy Tego, który po nas przyjdzie, aby nas wziąć do siebie, przypominając sobie tę myśl, którą żeśmy na początku wyrazili, że oczekujemy przyjścia Pana Jezusa. Teraz jeszcze raz w trzecim wierszu przypomnimy sobie, umarliście bowiem człowiek, który żyje przed nawróceniem, wiersz siódmy, człowiek, który nie ma życia z Boga, Wiersz siódmy. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy się im oddawaliście. Czemu? Czemu się człowiek niewierzący oddaje? Czyli dla niego normalną rzeczą jest wiersz 5. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, porządliwość, chciwość, która jest chwalstwem. Wiersz ósmy. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust kiedyś człowiek żyje i to jest dla niego tak, tak żyje i jest to dla niego normalne ale kiedy się nawraca to te, te rzeczy już nie są dla niego normalne musimy powiedzieć, że niestety może się zdarzyć, że zgrzeszymy, tak jak tu jest napisane bo słowo Boże zauważmy tutaj pisze o tym, żebyśmy coś zewlekli Umarliście bowiem, wiersze jeszcze raz przypomnimy sobie. A więc człowiek, który się nawraca i przyjmuje Pana Jezusa, umiera wraz z Nim. Tak jak Chrystus umarł, tak my umieramy obrazowo, oczywiście mówiąc, wraz z Nim. Czyli nasz stary człowiek, stare życie, to wszystko co było, do tej pory umiera. I jesteśmy wzbudzeni do nowego życia i dlatego myślimy o Panu Jezusie. Umiłowani, kiedy powiedzieliśmy sobie, że może się zdarzyć nam, że zgrzeszymy, to powstaje proste pytanie. Jak tego uniknąć? I każdy wierzący, który nawrócił się do Pana Jezusa, nie chce grzeszyć. Nie ma takiego człowieka, który by po nawróceniu powiedział, teraz to będę żył z Panem Jezusem, już nigdy nie będę grzeszył. Ale niestety wszyscy doznaliśmy, czy zetknęliśmy się z tym samym, że jednak po nawróceniu zdarzyło nam się zgrzeszyć i wtedy jesteśmy totalnie załamani. Dlaczego, Panie Jezu? Przecież ja nie chciałem zgrzeszyć. Dlaczego mi się to zdarzyło? Jaki jest środek, żeby tego uniknąć? Żeby tego nie było. Jeśli się wzbudzenisz z Chrystusem tego, co w górze, szukacie, o tym, co w górze myślcie. To jest najpiękniejsza rzecz, najważniejsza i najpraktyczniejsza rzecz, która nas może zachować od upadku. Tego powinniśmy się trzymać mocno i bez przerwy. I to jest, to jest możliwe, bo ktoś może powiedzieć: Przecież jestem w pracy, to jak mogę myśleć o tym, co w górze? No zgadza się, jeśli liczysz, wystawiasz rachunek to musisz policzyć to wszystko, co tam w tym rachunku jest i napisać, co trzeba napisać. Ale skończyłeś rachunek i mówisz, Panie Jezu, dziękuję Ci, że mogłem ten rachunek napisać. I już myślisz o Panu Jezusie. Piękna rzecz. Albo mama w domu ciężko z dzieciami pracuje, trzeba to powiedzieć wyraźnie. Dzieci akurat mają zły humor, krzyczą jeden przez drugiego, A mama może wesnąć do Pana. Panie Jezu, pomóż mi, bo brakuje mi cierpliwości. Dzieci się uspokoiły. Mama, dziękuję. Panie Jezu, dziękuję Ci, że pozwoliłeś, że te dzieci się uspokoiły. To jest właśnie życie takie praktyczne z Panem Jezusem. Ale zauważmy teraz, szósty wiersz. Z powodu tych rzeczy gniew przychodzi na ludzi, którzy to czynią. Dzisiaj w ogólnym chrześcijaństwie coraz mniej się mówi o sądzie, który spotka ludzi bezbożnych, tych, którzy nie uwierzyli. Ale ta prawda pozostaje cały czas aktualna. I jeśli czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć, to jeśli ktoś nie wyznaje grzechy Bogu, to idzie na śmierć. Ale jeśli ktoś przyjmuje dar Bożej łaski, to jest zbawiony i nie będzie sądzony. Wiersz 6, więc będzie na pewno kiedyś w przyszłości yy, dojdzie do sądu przez Pana Jezusa, który będzie sądził wszystkich ludzi. Teraz jest napisane, że mamy coś odrzucić. Wiersz ósmy. I wy to wszystko odrzućcie. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z waszych i nie ukłamujcie siebie nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka. <śmiech> Mówiliśmy o tym, że jako wierzący już tego nie chcemy czynić i Słowo Boże nam używa pewnych obrazów. Jak ktoś dzisiaj buduje dom, to najczęściej yy, projektuje się specjalne pomieszczenia w, w budynku, które są tak zwaną, które nazywa się garderobą jak robię coś u klienta to pytam się co tu jest, co tu jest i bardzo często on mówi tu jest garderoba, tu jest garderoba tam jest garderoba, tam jest na dole garderoba i na górze garderoba i w tej garderobie mamy przeważnie ludzie dzisiaj rozwieszają wieszaki i nie ma już właściwie tylu szaf co kiedyś kiedyś w większości domach, w starych domach były szafy a teraz są garderoby, pomieszczenia, wchodzi się do małego pomieszczenia z pełno takich długich wieszaków I tam na przykład jeden, wieszak jest, od, powiedzmy, taty, drugi od mamy i od dzieci i tak dalej. I dobrze wiemy, że my nawet w szafach czy w tych garderobach mamy różne ubrania. Jedne ubrania są takie, które kupiliśmy niedawno i które zakładamy. A jedne ubrania są te, których już nie zakładamy, bo można powiedzieć, żeśmy je zawlekli. Już nie są e, modne, o tak to powiedzmy najprościej. Ale gdybyście spojrzeli do mojej, mojej szafy, bo ja garderoby nie mam jeszcze, bo to dawno budowałem. To byście zobaczyli, że tam są ubrania stare, ale ja nie chcę ich wyrzucić. Najczęściej te ubrania do wyrzucania tych ubrań zabiera się moja żona. Kiedy widzi worki na drodze, że zbiera się odzież dla biednych, to ona bardzo chętnie pozbywa się tych starych ubrań. Ale ona zamiast swoje wyrzucać, to ona moje chce wyrzucić. A mi się to nie podoba. Dlaczego? Bo ja po prostu czuję do pewnych ubrań, marynarek i odzieży sentyment pewien. Kiedyś w nich chodziłem w tych rzeczach i po prostu czuję do nich sentyment. I umiłowani to jest bardzo dobry obraz, przykład na to, co tutaj czytamy. Bo tu jest napisane, żeśmy coś zewlekli wiersz dziewiąty, a dziesiąty żeśmy, e, czytali, żeśmy przyoblekli. I tak jak my lubimy korzystać z tych starych ubrań zamiast z nowych, to tak też niestety często zaczynamy postępować według tych starych zasad, czyli według starego człowieka, a on ma być zewleczony. I dlatego Słowo Boże nam przypomina różnych obrazów używając, abyśmy pewnych rzeczy byli świadomi. Jeżeli nawróciliśmy się do Pana Jezusa, to pewnych rzeczy powinniśmy się pozbyć i już ich nie używać. Ale przyoblec się w nowego człowieka. Tu jest napisane, że stary człowiek miał swoje uczynki, już żeśmy je wymienili, a dziesiąty wiersz przyoblekli w nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Dlaczego tu jest napisane odnawia się ustawicznie? Bo to nie jest tak, że uwierzyłeś i koniec, ale mówiliśmy na początku, że my szukamy czegoś. Czyli cały czas poznajemy, przeobrażamy się, odnawiamy się, chcemy być podobni do Pana Jezusa, w ilu procentach? W stu procentach Czy dojdziemy do takiego stanu? Niestety, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie. Ale jeden brat kiedyś powiedział, Słowo Boże stawia nam poprzeczkę bardzo wysoko. Tą poprzeczką jest osoba Pana Jezusa. I dlatego, chociaż nie dościgniemy nigdy, albo nie przeskoczymy tej poprzeczki, to jednak mamy się bez przerwy starać, przeskoczyć to i to jest dobre i dlatego Słowo Boże nas zachęca nie zniechęca nas, tylko zachęca nas używając różnych przykładów, różnych obrazów abyśmy odnawiali się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył Następny wiersz 11 jest bardzo też ciekawym wierszem, który też chciejmy krótko, na który chcemy krótko spojrzeć. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania nieobrzezania, cudzoziemcy niewolnika wolnego. Dzisiaj na ziemi ostatnio właściwie wielu z nas było was było w Mikołowie na wykładzie brata i brat powiedział takie ciekawe słowo, które mnie też się znowu tak uświadomiło na nowo że wy, kiedy jest, zgromadzamy się na, na jakimś miejscu jako zgromadzenie, wy tutaj w Jaruszowie to powiedzmy jeden jest krawcem, drugi jest szewcem, trzeci jest nauczycielem i tak dalej jeden ma wykształcenie drugi ma wykształcenie podstawowe, jeden jeździ powiedzmy tam, nie wiem, Mercedesem a drugi jeździ rowerem jeden jest nerwowy, a drugi jest słagodny. jeden jest flegmatykiem inny jest cholerykiem. I Bóg nas postawił na tym miejscu, zestawił właśnie tak. Właśnie tak. Co mamy teraz zrobić? No to teraz dwóch braci, którzy mają wyższe wykształcenie spotkały się i powiedzieli tak. Ci z tym wykształceniem podstawowym to niech się zgromadzają, może w sali obok. <śmiech> może tak to powiem trochę na wesoło. Czy to byłoby dobre? Nie? To jest fatalna myśl. Pan Jezus nas właśnie tak zestawił jeden bok drugiego, żebyśmy razem szli za Nim. Przypomnijmy sobie tylko Piotra i Jana. Piotr zawsze szybki, pierwszy zawsze do gadania był, a Jan raczej spokojnie. O Janie jest napisane, że to był uczeń, którego miłował Jezus. Popatrzcie, takiemu Janowi to powiedzieli podpytaj go, który to jest który Cię zdradzi dlaczego? bo Jan był blisko Pana Jezusa i widzimy, że choćby na tych na podstawie tych dwóch uczniów że już w tych dwóch przypadkach oni różne jakieś funkcje mieli, bo Piotr się zawsze dopytał czegoś głośno wyrażał swoje myśli, może inni się wstydzili a Jan po cichu wolał się zapytać Pana Jezusa o coś tam I jeżeli tu jest napisane, że nie ma już teraz różnic ani cudzoziemca, ani niewolnika, ani wolnego, to znaczy, że my wszyscy jesteśmy razem w jednym ciele i wszyscy razem idziemy za Panem Jezusem jako miejscowe zgromadzenie. Miejscowe zgromadzenie, czyli w tym miejscu. I to jest piękne. Ale ponieważ jesteśmy tak różni, to też pamiętajmy o tym, żebyśmy byli wyrozumiali jeden względem drugiego i cierpliwi jeden względem drugiego. To jest bardzo ważne, abyśmy na drodze wiary potrafili być takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Nie wiem jak wy, ale gdybym, ja był na miejscu Pana Jezusa, to w niektórych miejscach ja bym rozkurzył to całe towarzystwo od razu. Wyobraźcie sobie jedną rzecz, to chyba jest najbardziej przerażająca rzecz. Pan Jezus idzie na śmierć, zbliża się do Jerozolimy, a uczniowie się kłócą między sobą, kto z nich jest największy. Kto będzie największy w Królestwie Bożym. Kto będzie to najwyższe miejsce, naj, najwyższym tronie, najlepszym tronie może za święcie. Umiemy sobie coś takiego wyobrazić? Pan Jezus karmi ludzi, 5 tysięcy, trzy tysiące raz, drugi, a uczniowie są z Panem Jezusem na osobności, nie mają jedzenia, i się martwią o chleb. Chlewa nie mamy. Pomyślmy sobie, ile Pan Jezus wykazał cierpliwości ze swoimi apostołami, tymi najbliższymi, których wybrał. Tych dwunastu to, to, to byli specjalni wybrańcy Pana Jezusa, dwunastu apostołów. a Pan Jezus z nimi chodził i ich wybrał i jeszcze im powierzył służbę. Umiłowani, chciejmy dać się też i zmotywować do tego, aby w trudnych przypadkach więcej się modlić. Jeśli zdarzy się coś w zgromadzeniu miejscowym, to najpierw powinniśmy bardzo, bardzo gorąco się modlić i czekać, co nam Pan pokaże. Ale też pamiętajmy, że za modlitwą Też i musi iść potem działanie. W odpowiednim czasie Bóg to nam zawsze pokazuje. W dwunastym wierszu jeszcze raz napisane jest przyobleczcie, to przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani. To jest też bardzo ciekawe, jak Słowo Boże do nas mówi. Wybrani Boży. Ile razy zastanawialiśmy się nad tym, że Bóg nas wybrał. Bóg, wszechmocny Bóg, ten, który Rzekł i stało się Ten nas wybrał Wyśpiewamy taką piękną pieśń Przed założeniem świata Bóg nas wybrał w Jezusie Ciebie, Janku, Krzysztofie, Klaudio i tak dalej Wybrał sam Bóg Dalej święci Co to znaczy święci? To znaczy ci co mają takie kółko nad, nad głową Tu nie o to chodzi <śmiech> Tu nie o to chodzi Święci to znaczy odłączeni dla Boga Gdybyśmy czytali wiele miejsc ze Słowa Bożego, to zrozumiemy, że święci to znaczy odłączeni dla Boga. Ci, którzy, których Bóg zarezerwował dla siebie, to są święci i umiłowani. Bóg nas miłuje w Jezusie Chrystusie, Bóg nas. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. A więc Bóg nas nazywa w ten sposób, zwraca się do nas, ale teraz mówi do nas we współczucie. Myśmy też mówili o tym, jak mamy względem siebie się zachować w miejscowym zgromadzeniu. Powiedzieliśmy o cierpliwości, o łagodności, o modlitwie, a teraz tu jest napisane tak. W serdeczne współczucie. Znaczy, nie współczujemy komuś, <śmiech> jak się mu krzywda dzieje. To jest oczywiście normalne, że wyrażamy wyrazy współczucia, pocieszamy kogoś, ale nie tylko jak ktoś w czasie pogrzebów. Może ktoś upadł, zgrzeszył, Czy potrafimy do takiego człowiekowi, do takiego brata iść ze współczuciem, współczuć mu? Że on upadł, bo on teraz ma problem. Z tego serca jest też Widać, że on jest, cierpi z tego powodu. Tu jest napisane serdeczne współczucie, to jest myślę troszkę więcej. Po prostu utożsamić się z cierpieniem tego człowieka, tego brata. Dobroć, okazać drugiemu dobroć, pokorę Jak ważne jest to, jeśli idziemy do brata, do siostry w momencie, kiedy coś się mu przydarzyło w pokornym usposobieniu. Jeśli idziemy do brata albo do siostry złajać go z tego powodu, że coś się mu przydarzyło, to to nie jest usposobienie Chrystusowe. I 100% nie osiągniemy zamierzonego celu. Tego właściwego celu, który powinniśmy osiągnąć łagodność, Pan Jezus, cichy, pokornego serca i cierpliwość. Mówiliśmy o tym wcześniej. A więc jeżeli w to się przyobleczemy, a więc to są te elementy z tej garderoby, te najnowsze, te, które żeśmy teraz zakupili, które mamy do dyspozycji. Jeśli w to się przyobleczemy, to co się wtedy dzieje, jaki jest skutek? Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Znosić jedni drugich. To słowo znosić, to nie ma zbyt dobrego wydźwięku, bo znosić to się kogoś, kto jest uciążliwy i bez przerwy trzeba go, że tak powiem, nieść jakby. A lepiej, żeby się poszedł, może to tak byśmy powiedzieli na początku. Nie, kochani. Pan Jezus kocha każdego człowieka. Ja się bardzo często łapię niestety na tym, że obserwując ludzi na zewnątrz, na dworze, którzy idą, to mi się wydaje zawsze tak. O, ten by tak pasował, żeby do zgromadzenia chodził. A tego to by w ogóle nie chciał, żeby on chodził. Choćby nawet dlatego, że on ma śmieszną fryzurę, albo coś takiego. My jesteśmy tacy właśnie dziwni, że my po prostu patrzymy na to, co zewnętrzne, a Pan Jezus widzi człowieka, jego wnętrze, jego cierpienie z powodu grzechu i Pan Jezus chce wszystkich ludzi zbawić. On do wszystkich wychodzi, z otwartymi otwiera do wszystkich ramiona. I tu jest napisane, że mamy tych ludzi nosić, cierpliwości, ale jest też napisane przebaczając sobie nawzajem. Właściwie to tutaj to słowo, znosząc jedni drugi, dotyczy bardziej momentu, kiedy nasz brat upadnie. To mamy w, y, ten okres tego u, upadku, tego momentu, tej naprawy y, wyczekać. Może tak to powiem y, y, bardziej łagodnie. Wyczekać, a potem jest napisane przebaczyć. Przebaczyć. I to, kochani, nie jest tak, że to ja bez przerwy muszę komuś przebaczać, bo to mnie wszyscy robią krzywdę. To najczęściej my tak się czujemy. Niestety, my jedni drugich ranimy, jedni drugim robimy krzywdę i jedni drugi musimy przepraszać i jedni drugim musimy przebaczać. Umiłowanie myślę, że ta rzecz dotyczy również momentu, kiedy ktoś We, we, jeśli według kogoś jest zastosowana karność w zgromadzeniu to nie możemy czekać do nieskończoności tylko musimy przebaczyć zapomnieć i zakończyć tę karność i teraz jest najciekawsze jest to jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu to nie jest tak, że ja tylko przebaczam komuś no bo bo mu przebaczam on wyraźnie mnie skrzywdził czyli ja mam powód żeby go na przykład skrzyczeć po ludzku mówiąc on mi coś złego zrobił to ja mu odpowiem tym samym to nie jest usposobienie Chrystusa pierwszy list Piotra drugi rozdział ja mam powód żeby się gniewać żeby skarżyć ale ja mu przebaczam. Jeszcze raz to przeczytajmy. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód, do skargi przeciwko komu. I teraz mamy poprzeczkę na najwyższym poziomie. Jak i Chrystus odpuścił, tak i wy. Umiłowani, czy Pan Jezus nie miał powodu, żeby nas totalnie odrzucić i potępić. Oczywiście, że miał Pan Jezus przyszedł do swojego narodu Do Żydów Żydzi go odrzucili jako naród Pan Jezus wisiał na krzyżu Wszyscy mu złożyczyli Wszyscy się od niego odwrócili. Uczniowie pouciekali Ale Pan Jezus Przebaczył i odpuścił To oczywiście nie oznacza, że Pan Jezus odpuścił wszystkim ludziom na całym świecie i wszyscy pójdą do nieba. W żadnym wypadku tak nie jest. Pan Jezus przebacza, albo przebaczenie człowiek zdobywa wtedy, kiedy osobiście przychodzi z grzechami do Pana Jezusa. Wtedy dostępuje przebaczenia grzechów. A więc Pan Jezus odpuścił nam, chociaż byliśmy grzesznikami, chociaż byliśmy wrogami, chociaż żeśmy się sprzeciwili, sprzeciwiali Bogu, to Pan Jezus nam odpuścił, ponieważ nas umiłował, ponieważ okazał nam łaskę. Ale chciałbym jeszcze raz powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, o której bardzo często zapominamy. Bo kiedy mówi się do ludzi o zbawieniu, to bardzo często mówimy, Pan Jezus, Bóg nas kocha, Pan Jezus nas kocha i umarł, umarł na krzyżu za nasze grzechy. To jest prawda. To jest stuprocentowa prawda. Ale pamiętajmy, że abyś mógł dostąpić przebaczenia grzechów, musisz pokutować. Czyli musisz osądzić swoje życie. I nie myśl sobie, że, byłeś taki, że jesteś taki dobry. Ja byłem 17 lat religijnym człowiekiem i o naszej rodzinie mówili wszyscy co to za dobrzy ludzie są a jak ja klęczałem przed Bogiem to musiałem łzy wylewać i prosić Boga o zbawienie bo się panicznie bałem śmierci i tego co się ze mną stanie gdybym teraz umarł i wiedziałem, że te grzechy które popełniłem wystarczyły, żebym poszedł na potępienie I jeśli człowiek pokutuje i żałuje serdecznie za swoje grzechy i zwraca się z tymi grzechami, przynosi je do Boga, to wtedy dostępuje przebaczenia grzechów, ponieważ Bóg nas miłuje. Teraz mówi coś Słowo Boże o tym, co jest ponadto. Ponadto wszystko przyobleczy się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Umiłowanie, jeśli Bóg nas umiłował, to i my powinniśmy siebie miłować. Bóg rozlał miłość swoją Nasze serca I dlatego kiedy spotykamy wierzącego na ulicy I dowiadujemy się Albo na targu często stoimy z kalendarzami Albo gdzieś tam na yy, Jesteśmy i rozmawiamy z człowiekiem I on mówi, że on też wierzy w Pana Jezusa Czy to nie jest, czy nasze serce nie jest poruszone I czy nie cieszymy się I czy od razu miłość taka nie emanuje Od niego, a nasza do niego To jest normalne Bo jesteśmy dziećmi tego samego Ojca ale ta miłość ma być też i mamy się w nią przyoblec znowu sięgamy do naszej garderoby aby była ona spójnią doskonałości, bo jeśli miłość nas wiąże to wiele, wiele problemów ucieka jeśli byśmy więcej miłości potrafili okazać jedni drugim, to wiele problemów, które nas spotkały w ogóle by nas nie spotkały ponieważ przez miłość, miłością można wiele rzeczy zmienić. W sercach niech was, waszych rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Kiedy będzie rządził pokój Chrystusowy? Po tym, wtedy, kiedy te wszystkie myśli, które żeśmy do tej pory czytali, są realizowane w naszym życiu. Jeśli będzie w moim sercu gniew, jeśli w moim sercu będą nieprzyzwoite słowa, jeśli niestety nie będę osądzał, a mi się to zdarzy, to nie będzie w moim sercu pokoju. Będzie niepokój. Jeśli porządkuję swoje życie w drodze za Panem Jezusem, to w, w, w, w sercu rządzi pokój Chrystusowy. Rządzić to znaczy nic, nikt nie ma do, nic do powiedzenia. Bo rządzi pokój. W moim sercu rządzi pokój. I wtedy wszystko idzie według myśli Bożych. Jeszcze jedna rzecz, właściwie jeszcze dwie. Pierwsza rzecz, bądźcie wdzięczni. To też tak przy okazji chcieliby też yy, zwrócić na to uwagę. Bo po tej Po tych kilkunastu wierszach, któreśmy przeczytali, po tych napomnieniach, pouczeniach, Słowo Boże mówi nam o pokoju, mówi, że jesteśmy w jednym ciele i mówi nam o wdzięczności. I też kiedyś tak myślałem o tym, że my, wierzący ludzie jesteśmy, albo inaczej, zapominamy Bogu dziękować. Za mało dziękujemy. My dziękujemy za zbawienie, to jest prawda. To najczęściej za to dziękujemy ale jest tyle rzeczy, za które powinniśmy Bogu dziękować na przykład choćby za to, że my tutaj możemy dzisiaj stać, siedzieć zgromadzeni do imienia Pana Jezusa będąc i nikt nam nie przeszkadza albo że prąd jest, światło świeci jakby było ciemno to byśmy nie przeczytali yy, Biblii, albo że mamy ciepło albo brat, który napalił, on musiał wstać i napalić tu jesteśmy wdzięczni za to? że w ogóle Biblia może być drukowana w Polsce. Jesteśmy za to wdzięczni? To są rzeczy, o których zapominam. Wydaje nam się, że to jest, to jest normalne, ale to wcale nie jest normalne. Bo są miejsca na świecie, gdzie tych rzeczy nie ma, że ludzie muszą walczyć o, o, o, o to, żeby nawet przeżyć. Pamiętam jedna historia, to chyba jest opisana w jednym książce, w której czytałem, To było chyba w okresie międzywojennym, czy po wojnie, na Śląsku Dolnym, tutaj gdzieś, był jakiś ewangelista, który głosił Słowo Boże i w ogóle nie mieli tam Biblii. To oni po prostu mieli kawałki i oni się po prostu dzielili tymi kawałkami Biblii, jeden drugiemu. Spotykali się, jak się spotykali, to znowu ten jeden fragment, ten dawał temu, ten brał inny i tak czytali Słowo Boże. Możemy z to powradzić? A my mamy pięć przekładów Biblii w domach, czytamy ją. Jak tego księdza się zapytałem a Słowo Boże, jak to ze Słowem Bożym jest, się? ono jest tym autorytetem, no między innymi bo jeszcze tradycja i tak dalej. Kochani, jeśli Bóg da nam swoje Słowo, jeśli Chrystus przyszedł jako to wcielone Słowo na świat, jeśli On był wyrażeniem tego wszystkiego, czym jest Bóg, przez Słowo, które głosił, przez Słowo, którym On był, to dla nas najcenniejszą rzeczą jest Słowo. Śpiewaliśmy w tej pieśni w tej zroce ostatniej ze 198 pieśni i dlatego też i Pismo Święte w tym miejscu mówi nam Słowo Chrystusowe niech mieszka w was koniec? nie koniec obficie jest napisane Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie to nie tak żeby mieszkało tylko coś tam tylko to się ma wylewać, obficie to jest pełno dużo w nadmiarze We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Jeśli znamy Słowo Boże, to ono bez przerwie się w nas pojawia, w naszym życiu pojawia, w każdej sytuacji. Kiedyś czytałem taką książkę o czasach pierwszych chrześcijan. To była książka oparta na, na faktach biblijnych, ale były też i tam różne rzeczy takie fikcyjne, Do, pododawane, o wierzący, którzy się nawracali. Autor sobie powymyślał takie rzeczy. Bardzo piękna książka. I tam było to mnie bardzo wtedy tak zaciekawiło albo wrażenie duże na mnie zrobiło, że Żydzi, którzy w, te, w tym czasie oczywiście żyli, bo Ewangelia była w pierwszym momencie zwiast, zwiastowana Żydom, to oni po prostu kiedy w normalnych takich sytuacjach życiowych coś się z nimi działo na przykład ktoś tam powiedzmy, że poszedł, ja już tak dokładnie nie pamiętam, ale kupił na przykład coś tam do jedzenia, to jemu się zaraz przypomniał psalm, który znał na pamięć i on ten psalm cytował związany z tym jedzeniem czy spożywieniem, który Bóg daje człowiekowi na ziemi. To było coś niesamowitego, że w różnych takich sytuacjach ci ludzie od razu cytowali nauczony wcześniej przez siebie psalm na pamięć, znali go, ale on zawsze był stosowny do sytuacji życiowej. Piękna sprawa. Mnie to po prostu szokowało wtedy. Pomyślałem, jak ci ludzie mogli tak to e, e, tak żyć. Oczywiście, że to autor w ten sposób napisał, ale taka była rzeczywistość. Jak myśmy wystawiali tą wystawę biblijną, to też wiemy chyba wszyscy, że młodzi Żydzi, 12-letni chłopcy, którzy się uczą zakonu, czy uczą się prawa, to oni praktycznie 200 stron z tej naszej Biblii z pięcioksiągu mojżeszowego, czy ileś tam set stron potrafią zacytować na pamięć. Możemy sobie to wyobrazić? Dwunastoletni chłopak, on zna, cytuje wszystko po kolei, recytuje, wie na pamięć. Więc po prostu w szoku byliśmy, jak pierwszy raz to usłyszałem. A jednak tak jest. I dlatego słowo yy, apostoł Paweł nas tu napomina, czy zachęca, żeby to słowo, które my mamy, żeby mieszkało w nas obficie. I żebyśmy mogli nauczać i napominać jedni drugich przez Przepraszam, we wszelkiej mądrości. Tej mądrości nabywa się przez czytanie słowa Bożego i przez przeżywanie słowa Bożego każdego dnia. I wtedy możemy nauczać, napominać jedni drugich. Nie tylko ten co tu stoi ten jest od nauczania i napominania. Jedni drugich jest napisane I teraz jest napisane przez psalmy, hymny, pieśni duchowe Wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych Nawet jeśli się coś zdarzy Nawet jeśli musimy kogoś napomnieć To wtedy oczywiście wszystko zostaje doprowadzone do porządku I wtedy wdzięcznie śpiewamy Bogu w sercach naszych Umiłowani niech te słowa Przede wszystkim o Panu Jezusie Który jest w górze po prawicy Bożej Niech te słowa nam towarzyszą, przynajmniej dzisiaj, a najlepiej przez całe nasze życie, cały czas na nowo i na nowo. Chrystus dokonał dzieła na krzyżu i usiadł, ponieważ już nic nie musi wykonać. Już żadnych innych objawień, ani proroków, ani proroków nigdy nie będzie. Chociaż ludzie mówili, że coś się tam objawiało, to możecie spojrzeć na takiego człowieka z politowaniem i powiedzieć mu, kochany przyjacielu, jeśli Bóg posłał Pana Jezusa na świat, Jeśli Bóg osądził, pozwolił, żeby Jego Syn umarł na krzyżu, to było to ostatnie wyrażenie Boga, albo ostatnie Słowo Boga do człowieka i już nic więcej nie wykona się i nie musi się wykonać na ziemi. 2000 lat temu to się stało. I nie było żadnych objawień, żadnych proroków, żadnych proroków, żadnych innych rzeczy. To wszystko są ludzie, uroili sobie takie rzeczy. I chcemy to jasno i wyraźnie powiedzieć. Bóg wielokrotnie przemawiał do Człowieka, przez proroków. Ale na samym końcu pierwszy, list, pierwszy wiersz listu do brańczyków, na samym końcu przemówił do człowieka w synu, przez syna. Koniec. I tego syna znamy. Pana Jezusa znamy. Zbawiciela znamy. Tego, który siedzi po prawicy Bożej, tego znamy. I tego oczekujemy z nieba. Niech Pan da nam wiele radości w oczekiwaniu na Niego. Z nieba i też niech słowo Chrystusowe mieszka w naszych sercach obficie. Niechaj w sercach radość płonie. 21 Ciechaj serca <śmiech> <śmiech> Щені